Pod namiotem słowa. Suplikacje czasu wojny. Marian Hemar. Żył w latach 1901-1972. Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Matko Boska, Królowo Łagodna, Jak Cię prosić? Każde słowo boli, nie myśl o nas. Warszawa jest głodna, nie dbaj o nas. Warszawa w niewoli. Śmierć jastrzębiem nad Warszawą lata, W gruzach grozą się czai, Bezprawie stoi w oknach jak żelazna krata. Nie myśl o nas. Niemcy są w Warszawie. Nie dbaj o nas błędnych i zbłąkanych. Każde tchnienie litości i łaski dla nich oszczędź. I zachowaj dla nich, dla ulicy, dla nędzy warszawskiej. Ty, co w mroku Oczyma ciemnymi, z ostrobramskich spoglądałaś złoceń. Nie myśl o nas, bądź przy nich, bądź z nimi. Im wynagruć wszystko, wszystko oceń. Oni za nas, na gruzach kamienic, już dla samej dumy trwania trwali. Za nas, patrząc za strach naszych źrenic, jak stolica w stos ruin się wali. Oni za nas na śmierć wznieśli twarze, nie w nadziei i nie ku zwycięstwu, lecz by spełnić ową pieśń, co każe wszcząć rozpaczy i dokonać męstwu. Ach, z warszawskiej beztroski, z tej blagi, z tej płochości i kpiarskiej swawoli nagle w niebo blask takiej powagi poszedł łuną, takiej aureoli. Taką nagle błysło tajemnicą nad ulicą podartą i krwawą. Myśmy ciebie nie znali, Orlico. Myśmy ciebie nie znali, Warszawą. Trzeba było tych ognia języków. Trzeba było, aby został cmentarz i stos gruzów. Nie, to rząd pomników, Matko Boska. Ty im to spamiętasz. Ty ich zziębłych osłoń połą nieba. Krew obetrzyj, co wciąż z ruin dymi, Dzieciom mleka daj i głodnym chleba, a poległym bądź przy nich, bądź z nimi. Policz wszystkich na cmentarzach skwerów. Tam krzyż każdy kwiatem ci się schyli. Na schylone krzyże bohaterów zawieś order. Virtuti Civili.